i Jakub, i Jan, i Andrzej. Powiedz nam, kiedy się to stanie? I co za znak, kiedy się to wszystko pełnić będzie? A Jezus odpowiadając im, począł mówić, patrzcie, aby was kto nie zwiódł, albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem moim mówiąc, jam jest Chrystus, a wiele ich zwiodą. Gdy tedy usłyszycie wojny i wieści o wojnach,